List świętego Pawła Apostoła do Kolosan Rozdział pierwszy Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz brat do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie. O niej to przedtem słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która dotarła do was jak i na cały świat i wydaje owoc, tak jak u was od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie, jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was Który też oznajmił nam waszą miłość w duchu Dlatego i my od tego dnia W którym to usłyszeliśmy Nie przestajemy za was się modlić I prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli We wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu Abyście postępowali w sposób godny Pana By podobać Mu się we wszystkim W każdym dobrym uczynku Wydając owoc i wzrastając w poznaniu Boga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 przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy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 Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą słyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga danym mi dla was, abym wypełnił Słowo Boże, tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona Jego Świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, napominając każdego człowieka, i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też się trudzę, walcząc według Jego mocy, która potężnie działa we mnie. List świętego Pawła Apostoła do Kolosan Rozdział 2 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele, aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A mówię to, aby was nikt nie zwodził podstępnymi słowami, Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie, zakorzenieni i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej zdziękczynieniem. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię, i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. I jesteście dopełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim też zostaliście obrzezani, obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego, Pogrzebani z Nim w chrzcie, w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który Go wskrzesił z martwych. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z Nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża." i rozbroiwszy zwierzchności i władzę, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł tryumf nad nimi. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział, i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna, rośnie wzrostem bożym. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego, jakbyście jeszcze żyli dla świata, poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, to wszystko niszczeje przez używanie, według przykazań i nauk ludzkich. Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała. List świętego Apostoła Pawła do Kolosan Rozdział trzeci. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus nasze życie ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich. Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkim Chrystus. Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jaki Chrystus przebaczył wam, taki wy a nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu a wszystko, co czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba się Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, aby nie upadały na duchu, Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, nie służąc dla oka jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga. A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi. A ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę. List świętego Pawła Apostoła do Kolosan Rozdział czwarty. Panowie, obchodźcie się ze sługami sprawiedliwie i słusznie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem, modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony, Abym ją objawił i mówił tak, jak powinienem. Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są z zewnątrz, odkupując czas. Wasza mowa niech zawsze będzie miła, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć. O wszystkim, co się ze mną dzieje, opowie wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współsługa w Panu. Posłałem go do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się u was dzieje i pocieszył wasze serca, wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje. Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień i Marek, siostrzeniec Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenie, przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie. I Jezus, zwany Justusem, którzy są z obrzezania, Ci są moimi jedynymi współpracownikami dla Królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, zawsze oto walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. Wydaję mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczy się o was i o tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfasa oraz Kościół, który jest w jego domu. A gdy ten list zostanie u was przeczytany, dopilnujcie, aby przeczytano go także w Kościele w Laodycei, a wy, abyście przeczytali ten z Laodycei. Powiedzcie też archipowi, uważaj, abyś wypełnił posługę, którą przyjąłeś w Panu. Pozdrowienie moją, Pawła ręką, pamiętajcie o moich więzach. Łaska niech będzie z wami. Amen.